Przepływ na dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że mam kworum Przeczytam porządek obrad 57. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ludności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Krzaczyna A. Punkt czwarty powołanie zespołu opiniującego wnioski Burmistrza miasta Kowary o nadanie tytułu honorowy obywatel miasta Kowary. Punkt piąty pytania interpelacje. Punkt szósty zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa w sprawie porządku obrad? Kto z, pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Kowary krzaczyna A. Projekt uchwały był omawiany, w którym powtórnie znowu na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu radni zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać w sprawie tego projektu tej uchwały? Nie widzę, przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Kowary krzaczyna A. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafach od 1 do 12. Paragraf 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Kowar. Paragraf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 jest powołanie zespołu umiejętnego Miasta Kowary o nadanie tytułów honorowych obywateli miasta Kowary. E, ja mam propozycję, aby e, do zespołu zgłosili się wszyscy Przewodniczący Komisji. Jeżeli ktoś z Państwa z pozostałych radnych wyraża e, akceptację e, bycia w tym zespole, to proszę bardzo. E, Musimy niestety wyłączyć Panią Zielińską, która jest chora i nie możemy za podjąć decyzji. Chciałabym uczestnicy, czy tak żebym chciałabym uczestniczyć, czy też chciał, żeby się określili pozostali przewodniczący komisji, czy zgodę uczestniczenia e, e, w tym zespole. E, Prosiłbym, żeby się Państwo wypowiedzieli. Może po kolei Pani Ania. Myślę, że jeżeli. Nie będzie sprzeciwu, to dobry pomysł, to znaczy, żeby przedstawiciele, żeby przewodniczący komisji stanowił ten człon. E, Natomiast nie stoi na przeszkodzie, żeby pozostali radni również że głosili jak, tak, że to komisji. W sprawach razie ja W pani Zosia, Piotrza, pani Ania, panu. pan Zbyszek. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby uczestniczyć? Nie widzę, myślę, że jak, ktoś, jak będzie e, wyznaczony termin posiedzenia z zespołu, to e, każdy zainteresowany może w tym uczestniczyć. E, bym bardzo do niego żeby wpisać tam. E, e, tak, i pod głosowanie. E, myślę, że nie wiem, czy wydaje mi się, że możemy e, w jednym głosowaniu podjąć tą decyzję. Kto z Pań pani, i Panów Radnych jest za pochowaniem zespołu w takim składzie Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam się jednogłośnie yy, za, za opinię się pozytywnie w skład zespołu opiniującego wnioski Pana Burmistrza na danie tytułów honorowych. Bo zatem nas yy, przechodzimy do punktu 5. Pytania. Interpelacje. Proszę bardzo. Znaczy ja, Panie Przewodniczący, tylko dwa słowa, bo została przygotowana interpelacja przez Pana Radnego Toma i ze mnie, podpisana też przez część Rady i dużą grupę mieszkańców, ale ponieważ nie ma Pana Burmistrza, nie ma osoby też reprezentującej Pana Burmistrza, to postanowiliśmy, że przy najbliższej okazji, przy najbliższej sesji po prostu tę interpelację złożymy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę pytań wniosku z powyższym. Zamykam porządek obrad 57. W sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo wszystkim za przyjęcie.